Dajcie przed mikrofonem Wodecki. Słuchacie radia z nadwisy. Zastępuje dziś Diana, ponieważ jest na misji, nie mógł prowadzić. O, przez to ostatnio właśnie nie było żadnej audycji. Gdy wróci, zapewne będzie chciał wam opowiedzieć o tym, co tam zobaczył i co robił, ale ja na razie nic nie mogę wam powiedzieć. Kim jestem? Tak się Wam jeszcze ładnie przywitam. Nazywam się Stach Wodecki. Jestem naukowcem. Zajmuję się głównie badaniem mutantów. Dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć od opowiedzenia o bullfrogach, czyli żabach, które możecie spotkać naokoło. Każdy chociaż raz w swoim życiu widział bullfroga. Są to żaby, które ktoś kiedyś przywiózł z południa i zaczęto je hodować jako zwierzęta domowe. W pewnym okresie no, stały się one bardzo popularne. Równie popularne co koty albo psy. Zacznijmy może od początku. Balfrog jest to kosmopolityczny gatunek dużego płaza bezkręgowego z rodziny żabowatych, pochodzący z Ameryki Południowej. Pożywieniem tych płazów dawniej były myszy i drobne ssaki. Oraz owady, pasikoniki, szarańcze, świerszcze, chrząszcze, karaluchy, drobne szczurki... Rzyczownice, muchy, komary i ważki. Dzisiaj te zwierzęta żywią się głównie małymi zwierzątkami. Tak jak dawniej jedzą myszy i drobne saczki, wszystko to co wymieniłem, jednak lubią również czasami zjeść zające. Żaby te rosną do około 50 cm wysokości i ważą średnio 30 kg. Są one o wiele większe od tego co dawniej występowało w przyrodzie. Ale skąd Balfrogi wzięły się na wolnym terenie? Otóż, jak podają kroniki przedwojenne znalezione w kryptach, pewni ludzie nazywani zielonymi zaczęli atakować słownie wszystkich posiadaczy owych zwierząt. Stwierdzili oni, że posiadanie tych zwierząt w domu jest niehumanitarne i należy je wypuścić na wolność, aby mogły sobie same poradzić hodowanie żab w domu w terrarium było bardzo niekorzystne dla ich psychiki. Przynajmniej ci zieloni tak myśleli. No i zaczęło się. Masowe wypuszczenie balfrogów na wolność spowodowało zmianę w faunie. Nagle okazało się, że przez kilku zielonych zagrożone wyginięciem zostało kilka gatunków owadów, które występowały na tym terenie okazało się również, że duże żaby bardzo dobrze się przystosowały po jakimś czasie sytuacja się jednak ustabilizowała początkowo początkowo badacze nie wiedzieli co to spowodowało jednak balfrogi stały się przysmakiem lisów i wilków później wybuchła wojna a wojna nigdy się nie zmienia Żaby przetrwały zimę nuklearną w norkach pod ziemią i przez cały czas były zahibernowane. Posiadają one właśnie taką umiejętność, dzięki czemu gdy temperatura na zewnątrz okaże się bardzo niska i klimat nie będzie sprzyjał życiu, potrafią zapaść w tzw. sen zimowy. Jako, że zima trwała długo, a żaby wcześniej już się najadły, poszły spać na dosyć długi czas. Jednak, gdy sytuacja na zewnątrz się ustabilizowała i temperatura wróciła do normy, wyszły na zewnątrz. Teraz bulfrogi można spotkać najczęściej w okolicy różnych zbiorników wodnych, w wysokich trawach albo w miejscach, gdzie można często spotkać inną małą zwierzynę. Pewnie zastanawiacie się, ale po co ty nam to w ogóle mówisz? No właśnie, po co? Już wam odpowiadam, drodzy słuchacze. Coraz częściej ostatnio słychać o tym, że bolfrogi odgryzły komuś jakąś kończynę. Raz nogę, a raz rękę. Dlatego chcę was przed tym przestrzec, żeby wam się taka historia nie przydarzyła. Bo co może zrobić osoba bez nogi, albo bez ręki? Ani nie strzeli z karabinu, ani nie ucieknie że wam odgryzie taka żabka głowę to wtedy już nie będziecie mieli powodów do ucieczki. Bo po co? Żaby, które możemy teraz spotkać dziko żyjące są o wiele większe od tych, które niegdyś hodowano w domach. Są również masywniejsze oraz siła nacisku szczęk tych żab również się zwiększyła. Właśnie to one są największą bronią tych żab. Nie są wprawdzie ostre, ale siła nacisku jest olbrzymia. Gdy taka żabka przypnie się wam do nogi, to często wam tą nogę odgryzie. Istnieją również opowieści różnych ludzi, kiedy to idąc przez jakąś trawę, mała żaba przypięła im się do nogi. Jedynym sposobem, aby się jej pozbyć, było odrąbanie głowy tej żaby. Istnieje również inny rodzaj zmutowanych wolfogów, które to są mniejsze od tych bardzo mocno gryzących, jednak w ich otworach gębowych znajdują się kruczkoły jadowe, które służą do plucia kwasem. A kwas z kolei służy do rozpoczęcia procesu trawienia na odległym przeciwniku. Może nie mogą pluć na 10 metrów, ale przeciwnik, który znajduje się jakieś 3 metry od nich, jest to mały króliczek, zazwyczaj nie ma szans. Szybko zostaje sparaliżowany bólem i zjedzony. Jak słyszycie, ktoś puka do drzwi. Tak więc posłuchajcie przez chwilę muzyki, a ja zobaczę o co chodzi. Melodyjka może nie będzie opowiadać o... o żabach, a o krokodylu, czyli nie płazy, a gady. Do usłyszenia za chwilę. Witajcie po przerwie. Mam gościa, który przybył z niedaleka. Zastanawiacie się, kim owy gość jest. A ja wam teraz odpowiadam. Jest to nikt inny jak nasz kapitan Kiszczak. Tak, jest to osoba, która zajmuje się hodowlą balfrogów w naszej bazie. Tak. Kapitanie, proszę się przywitać. Jak słyszycie, kapitan jest dosyć niezrozumiały. Zapewne zastanawiacie się, czemu... Już wam drodzy słuchacze odpowiada Kapitan Kiszczak nie ma języka A spowodowane to jest Pewnym zajściem które kiedyś miało miejsce Podczas pewnej uroczystości Na części Wygranej nad Armią mutantów Gdy już wszyscy byli mocno podpici Jakiś Soldat jak to mawiają Czyli żołnierz Podpuścił kapitana Który już wtedy hodował balfrogi aby pocałował swoją ukochaną urzapkę. Dlaczego miał ją pocałować? Otóż ta osoba właśnie podpuściła kapitana tekstem, że istnieje legenda, gdy Balfrok zostanie pocałowany w usta, usta w cudzysłowie, wtedy zamieni się w księżniczkę i będzie miała ta księżniczka cały zamek, i jednorożca. Jednak gdy kapitan Mocno podpity, zaznaczam mocno podpity, a na kapitana naprawdę potrzeba dużo. Opróżnił sam cztery dzbany w bimbru, który nasz znajomy pędzi. Wtedy jego kochany Balfrog odgryzł język. Z tego co się okazało, Balfrogowi również ktoś polał. I od tego czasu kapitana zrozumieć mogą tylko osoby przebywające z nim na co dzień oraz jego Balfrog. Bo sami słyszycie, kapitan tylko rzęzi. Kapitan sądzi, że będzie mógł kiedyś mówić w miarę, znowu w cudzysłowie, normalnie, ponieważ legendy podają, iż przed wojną istniało urządzenie, które umożliwiało emitować dźwięk przypominający ludzki głos osobom pozbawionym języka. Kapitanie, czy pamiętasz może, co stało się z tym dowcipnisiem, przez który straciłeś język? <śmiech> a no tak. Wysłaliśmy go przecież do boju w pierwszej linii podczas szturmu na kolejną bazę mutantów. Hmm... <śmiech> tak, dobrze. Przynajmniej nie musieliśmy marnować amunicji na niego. Dobrze, a tak już wróćmy do tematu Balfrogów. Kapitanie, czy ciężko jest taką żabkę oswoić? Nawet nie jest ciężko, z tego co kapitan mówi. Największym problemem jest zbliżenie się do nich, żeby nie uciekły lub nie zaatakowały. Jeśli będziemy ukarmić, szybko oswoi się i będzie nam przychylna. Biorąc pod uwagę małą mobilność, nie nadają się one na zwierzęta bojowe. Aaaa! Kapitan jeszcze mówi, że balfrogi można ubić, a mięso z nich przeprawić i upiec. Jest z tego co mówi bardzo smaczne. W sumie też jadłem i mi też smakowało. Ale gdy zbyt długo balfrogi przebywają na bagnach, może śmierdzić to mięso i być mocno radioaktywne. Wielu ludzi uważa, że balfrogi są doskonałymi zabójcami. Dlatego też trenują je w sztuce mordowania aby zakradały się do domów i zabijały. Nie tolerujemy za bardzo tego typu działań, gdyż uważamy, że mutanty nie powinny zabijać ludzi. Jeżeli mutant zabije człowieka, wtedy należy zabić mutanta. Ale co ja o tym będę mówił? Jeżeli chcemy wyszkolić takiego Balfroga do walki, bardzo dobrze jest z takim wyszkolonym Balfrogiem skoczyć do jakąś arenę, i za pieniądze walczyć. Sądzę, że czas zakończyć rozmowę o bulfrogach, ponieważ o rzadkach mało osób chce rozmawiać. Mało jest takich zapaleńców jak ja czy kapitan Kiszczak, którzy zajęliby się tymi małymi stworzonkami. Ej, hey, chwila, poczekajcie. Chyba ktoś próbuje się z nami skontaktować przez radio. Przez krótkofalów. Poczekajcie, poczekajcie, gdzie powiedział Jan, że był włączony? A! Tak! Dobrze, Okej. Okay. słucham o co chodzi. To kanał łowców mutantów. Odbiór, odbiór, łowcy, za B, za dobrze, rozumiem, tu baza B, tu baza Dobrze, rozumiem panią. Może niech się pan uspokoi. Nie wiem, dobrze, dobrze. Bo eee. do Kapitanie, Nie, niech pan, to idzie pan idzie po pomoc. Niech się pani uspokoi, to jest najważniejsze. Niech się pani uspokoi, to jest najważniejsze. Och, cholera jasna. Eee, zaraz wracam, wy posłuchajcie sobie przez ten czas muzyki, a ja postaram się jakoś tą sytuację rozwiązać. Nie mam połączenia z bazą B. Och. Cholera jasna. Szkoda, że tu nie ma dziana. Dobrze, wracamy za chwilę. Witajcie po przerwie. Przed mikrofonem Stachu Wodecki. A Wy słuchacie radia z nad Już wiadomo, to... Już mamy pierwsze informacje o tym, co się dzieje na południu przy Baźbę? Udało się nam skontaktować z innymi bazami w tamtym terenie i okazało się, że pożary trawią większość pastwisk, większość gruntów, na których zasiane było zboże. Wiele jest ofiar śmiertelnych tego wydarzenia. To czarny dzień dla naszych pustkolni. Mam nadzieję, że ekipa, która jest na polowaniu, szybko wróci i dziano to wszystko, co się tutaj w radiu dzieje, bo jednak ja jestem za mało jeszcze. Obrotny, jeżeli chodzi o nadawanie. Zresztą chyba sami słyszycie, nawet głosu takiego nie mam. Takie, tylko... no właśnie. Powiem wam tyle, drodzy słuchacze. Do tej pory żyliśmy w prawdziwym dobrobycie. Mieliśmy jedzenie, mieliśmy, powiedzmy, wodę. Teraz, jeżeli południe padło i nie będzie w tym roku zbiorów, tak więc ciężko będzie przeżyć. Będziemy musieli znaleźć inne możliwe sposoby na pożywienie. Przecież nie będziemy wybijać wszystkich zwierząt, żeby się najeść. Coś zapewne wymyślimy. No ale dobra, co wiadomo na temat tych pożarów? Przyczyna? Nieznana. Ofiary? Kilka wiosek, sporo zwierząt, spore pokłady żywności. Czy to mógł zrobić człowiek? Nie mamy pewności. Na taką skalę to mogło być wszystko. Co prawda mamy bardzo gorące dni ostatnio. Wiatr wieje. To, że wiatr wieje, to tylko może mieć wspólnego to, że szybko pożar się rozprzestrzenia. Poczekajcie, ktoś tutaj puka. Okej, okay, mamy informację, że z bazy B nie zostało prawie nic, dokładnie jeszcze się pali, ale całą pochłonął pożar. Ech, jak już powiedziałem, czarny dzień na nad naszymi polskimi postnuklearnymi ziemiami. Okej, okay, jeżeli będziemy mieli teraz problem z żywnością większy, jeszcze większy niż mieliśmy, to musimy się zastanowić, co możemy zrobić z promieniowaniem, które otacza nas jeszcze i naszą żywność zakaża. Jak wiadomo, większość tego, co jest jeszcze dookoła, trawy i tak dalej, po spożyciu da nam dawkę promieniowania tak czy siak. Nie mówimy o tym, Jan, ale taka jest prawda, że wszystko, no prawda, wszystko póki co, co nie zostało przygotowane, yy, da wam skażenie. No właśnie, co w takim razie robić, aby pozbyć się skażenia lub ogólnie oczyścić organizm z promieniowania? Prastara rosyjska legenda brzmi Pij wódkę, będziesz Jednak to słabo pomaga Dobrym sposobem na pozbycie się promieniowania z organizmu Jest zażywanie, albo w ogóle jedzenie zioła znanego jako Styx Jak on wygląda? Jest to brązowa łodyżka, zazwyczaj z trzema liśćmi i fioletowym kwiatem Łatwo poznacie Często żywią się nim zwierzęta, które miały kontakt z każdym jedzeniem, czyli prawie wszystkie. Jak się to dzieje, że wiemy o czymś takim? No właśnie, Przypatrzyliśmy się naszym wolfrogom. One, czyli nasze bullfrogi, żyją bardzo często, głównie w 90% w takim bardzo niekorzystnym terenie. I zauważyliśmy, że tutaj twardka. I właśnie zastanawialiśmy się, dlaczego one są zdrowe. No i mamy odpowiedź. Natura po wojnie się sama zregenerowała i pozwoliła swoim dzieciom być zdrowymi i w miarę żywymi. No i właśnie wydała taki plon. To nie mógł być przypadek. Tak czy siak wszystko prędzej czy później wróci do normy, a to był jeden z takich czynników, dzięki któremu przyspiesza się ten proces powrotu do normalności. Tak więc jeżeli znajdziecie styks, to możecie go sobie spożyć. Tylko trzeba obciąć kolce, patyczek trzeba zmielić albo pokroić i to już sobie zjeść. Z kwiatu możemy przyrządzić napar, dzięki któremu również oczyścimy organizm z promieniowania i metali ciężkich. Zawsze możemy poszukać radiksu albo antyradu, tylko że to jest już przedwojna technologia, która jest tylko w 60% skuteczna. Dlaczego? No właśnie. Ludzie wtedy nie mieli takich, powiedzmy, że przymusów na stosowanie tego i nie było im to bardzo konieczne, ponieważ promieniowanie nie było aż tak zabójcze dawniej jak teraz. No, chyba że w trakcie wojny. Ale to już jest inna sprawa, coś tutaj trzeszczy, nie wiem dlaczego. No właśnie. Mam no nadzieję, że tam ci dostaną rozkaz szybkiego powrotu, bo... Jednak, jak ja, jak, jak ja tutaj siedzę, to właśnie, gdzie jest wodecki, tam wszystko niszczeje. W sumie to nie było mnie na południu, czy tam wszystko się spadziło. Dobrze, nieważne. O oczyszczeniu wody ostatnio powiedział Jan A jeżeli byście chcieli sobie spożyć, skonsumować jakieś jedzenie, to polecam najpierw właśnie zażyć ziółka. Albo radix. Jaka jest różnica między radixem a antradem? Radix zwiększa odporność na promieniowanie, a anterat oczyszcza organizm. Radix to są kapsułki, anterat jest to kroplówka. I tak już, bo nie chcę przedłużać, powiem ostatnie ogłoszenie, które dowiedziałem się dzisiaj rano, czyli w stali powstaje arena gladiatorów. Jest to zwyczaj niekultywowany od 60 lat, ponieważ ludzie stwierdzili, że jest to zbyt brutalne. Ale z tego co mówił kurier, ma być to nowa wersja, mniej krwawa. Śmierć ma być przeciwnika tylko wtedy, gdy zażądają tego obserwatorzy. Okej, okay. po tym co usłyszałem dzisiaj, już straciłem chęci do mówienia o czymkolwiek. Zresztą chyba sami słyszycie, jak jestem taki. Eee. Róbcie zapasy. Potrzeba nam będzie teraz żywności. Ale pamiętajcie, nie napadajcie żadnych karawan. Lepiej na mutantach zdobywać żywność. Do usłyszenia za jakiś czas przed mikrofonem Wodecki. Na razie.